Odcinek czwarty trylogii multimedialnej w kilku częściach. Słuchasz podcastu Kontrstacja. Komputery, telefony czy inne urządzenia przenośne wyposażono w systemy, które nimi zarządzają, a którymi niejako wydaje nam się, że zarządzane są przez nas samych. W wielu przypadkach sam system nie wystarczy, więc zaopatrujemy go w programy te użytkowe i rozrywkowe. Choć można się pokusić o stwierdzenie trochę nieprawdziwe, że bez systemu nie uruchomimy programu. No nieprawdziwe dlatego, że przecież system to też program, a nawet zlepek programów. Niezależnie od tego jak będziemy go nazywać, sama jego obecność w naszym komputerze to nie wszystko. Wiadomo, że wielu rzeczy bez dodatkowych programów nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Tutaj programiści, którzy z pasji lub chęci zysku przychodzą nam z pomocą, bo na przykład by zmontować dzisiejszy odcinek podcastu, a później bez ręcznego opisywania kanału RSS, skorzystać z półautomatu, do tego zamieścić słabej jakości i wątpliwej artystycznie układki do niego i na koniec przesłać wszystko w jednym na serwer, potrzeba przecież kilku czynności i kilku programów. Każdy z nich jest inny i każdy niezbędny. Wszystko można wykonać darmowymi programami i przy niewielkich potrzebach użytkownika brzmi to sielankowo dla no, jego kieszeni. Tylko, że każdy z nas ma inne potrzeby pracy z komputerem i nie zawsze darmowe rozwiązania są wystarczające. Na szczęście i dla bardziej zamożnych w naszych polskich realiach oczywiście można zakupić oprogramowanie, które by nas satysfakcjonowało, a do tego, które byłoby bardziej rozbudowane. Nie muszę chyba mówić, że rozpiętość w takiej sytuacji cen jest bardzo duża. Od kilku złotych po kilkanaście tysięcy za pakiety programów. Trzeba też przyznać, że bardzo często ceny w tych wypadkach są adekwatne do tego, co dostajemy w zamian. Bo nie tylko za sam program płacimy, ale także za przyszłą aktualizację i pomoc ze strony firmy, która jest jego producentem, co jest bardzo ważne. Są też pewne programy, których darmowymi wersjami zwyczajnie nie zastąpimy tych płatnych, ale jest też wiele programów, które udostępnione za darmo są porównywalne do tych płatnych. Najlepszym chyba przykładem jednego z darmowych programów niech będzie OpenOffice, który dorównuje swojemu płatnemu konkurentowi ze stajni Microsoftu. Pakiet biurowy, w zupełności wystarczający, by móc go zainstalować w każdym niemal biurze. Do tego stopnia, że w niektórych państwach Unii Europejskiej właśnie ten darmowy program ma zastąpić i gdzie gdzieniegdzie już zastępuje znanym nam wszystkim office w urzędach państwowych. Oczywiście z prostego powodu, jakim jest oszczędność. Bo jak to mawiają, skoro nie widać różnicy, to po jaką cholerę przepłacać? Z drugiej strony ceny, które wydają się nam tak horrendalne wynikają przecież z prostej przyczyny. Popularność ich nie jest tak wielka jak gier, a przecież programistów tworzących profesjonalne oprogramowanie trzeba opłacić. Porównując sprzedaż programów do gier zauważymy olbrzymią różnicę w liczbach. Owszem, różne firmy, których na świecie nie jest mało, zaopatrują się w, a to w programy graficzne, muzyczne, do edycji obrazu, wideo czy po prostu biurowe. Jednak wybór ich też jest dość spory. No i na koniec w cenie tej rolę odgrywa też Marka. Producent może podnieść swoją cenę, bo przecież uważa swój produkt za w pełni profesjonalny. Kupują go przecież duże firmy. No i w ten sposób nakręcana jest spirala cenowa. Ciekawe jest to, że programy użytkowe zwykle nie są sprzedawane jak gry na sztuki, a na licencję. Czyli jedna płyta, z której można zainstalować program na kilku, kilkunastu, a nawet kilkuset komputerach. Można powiedzieć, że trochę to naciągane, że przecież tańszym kosztem produkuje się i sprzedaje programy. Owszem, to prawda, tylko że trzeba pamiętać, że dzięki programom użytkowym najczęściej wykonujemy na nim pracę przecież zarobkową. A gry komputerowe? Ceny za nie na szczęście w porównaniu do wspomnianych programów są przystępniejsze. Za te najnowsze tytuły niestety przyjdzie nam zapłacić w okolicach i ponad 200 zł. Szczególnie te wydawane na konsole, bo wersje PC-owe są tańsze. Trochę dziwi mnie ten stan rzeczy, bo przecież konsole może nie tak popularne jak u nas sprzedają się na zachodzie świetnie, a ceny na naszą kieszeń zdecydowanie nie są. Są też gry, tak zwane sieciówki, gdzie prócz zakupu jej trzeba opłacać także abonament. Tutaj no, nie bardzo potrafię pogodzić się z myślą, że za grę trzeba wydać ponad 200 zł i co miesiąc opłacać abonament w wysokości około 15 euro. Choć w przypadku niektórych tytułów nie ukrywam, ta gra jest warta świeczki lub może i gromnice. W przypadku telefonów czy niektórych urządzeń przenośnych, ich systemy są zamknięte na tyle, że niewiele jesteśmy w stanie zrobić, by je uatrakcyjnić. Jednak w coraz to większej ilości smartfonów możemy wyposażyć naszą słuchawkę w dodatkowe programy do pracy, a i po niej możemy zażyć nieco rozrywki. Apple, twórca między innymi iPhone'a, iPod Touch'a i iPad'a, to od jakiegoś czasu firma, z której pozostali twórcy systemów lub telefonów biorą przykład w mniej lub bardziej udany sposób. Firma, której logo to nadgryzione jabłko, stawiając pierwsze kroki w świecie telefonii komórkowej, zaryzykowało także tworząc miejsce, w którym i tylko w nim można zaopatrzyć się w oprogramowanie i gry dla tych zabawek. I dodać trzeba, że wymienione urządzenia różnią się od siebie wielkością i możliwościami głównie połączeń głosowych. Pomysł okazał się doskonały, a dzięki powiedzmy sobie zamkniętego systemu tych urządzeń był możliwy do zrealizowania. Trzeba też wspomnieć, że w bardziej cywilizowanych warunkach ekonomicznych w sklepach iTunes można zaopatrzyć się nie tylko w gry i programy, ale książki w formie czytanej i pisanej, muzykę i filmy. Sukces, jaki osiągnęła ta firma, tworząc takie miejsce, chyba zaskoczył nią samą. Największym zaskoczeniem są ceny za programy i gry, które niejednokrotnie nie przewyższają kilkudziesięciu złotych. To można oczywiście powiedzieć, że kupując grę za kilka złotych, otrzymamy maksymalnie kilka godzin zabawy. Jednak jak na telefon, czy odtwarzacz muzyki, albo e-book readera, to w zupełności wystarczy. Przecież niektóre tytuły na konsole czy peceta, które cenowo są kilkadziesiąt razy droższe, też potrafią nas zająć tylko na kilka godzin. Oczywiście trzeba też pamiętać, jakie jest przeznaczenie urządzeń i do czego zostały stworzone. No, dlatego też porównywać je nie ma większego sensu. Jednak w tej sytuacji warto przyjrzeć się cenom. Lata temu do ręki wpadła mi pierwsza Nokia z systemem. Symbian S60 na pokładzie. Pierwsze wrażenie było oszałamiające. Już wtedy można było zacząć przewidywać i snuć marzenia co do przyszłości urządzeń zaopatrzonych w system, który nie tylko jest konfigurowalny, ale można zainstalować na nim programy użytkowej gry. Jednak ta fińska firma wybrała zupełnie inną drogę, skupiając się raczej na produkowaniu kolejnych telefonów niż wspierania wyprodukowanych. Do tego zastosowano otwarty system, a każdy, kto potrafi pisać pod Symbiana, mógł swoje aplikacje napisać i umieścić, no właśnie, w wielu różnych miejscach z nadzieją na jakiekolwiek zainteresowanie. Duże firmy, niezależnie od systemów, na które piszą aplikacje, nie potrzebują się zbytnio martwić o promocję, bo mają zazwyczaj taki dział marketingowy. Jednak programiści, którzy do takich firm nie należą i o promocji mają blade pojęcie, mogą mieć kłopoty ze sprzedażą swoich programów czy gier w takiej rozproszonej formie. Premiera App Store sklepu Apple zmieniła postawę wielu firm, a Nokia, która bardzo późno obudziła się w świecie, który nie ukrywajmy mogła sobie podporządkować, stara się nadrobić te lata, zdając sobie chyba sprawę, że jej błędy mogą się na tej firmie zemścić. Choć nadal dzierży prym na rynku sprzedawanych telefonów, to pozostałe firmy jak Apple czy Google zaczynają powoli, choć w tak krótkim czasie, bo czterech lat, a to bardzo szybko, podżerać ten torcik coraz większymi kęsami, na którym świece paliły się wcześniej tylko dla kilku firm. Firmy, które dziś za wszelką cenę starają się moim zdaniem niepotrzebnie wyprodukować smartfon, który będzie tak zwanym iPhone killerem. No, próba stworzenia tego, co już ma iPhone i dorzucenia do niego kilku mniej lub bardziej potrzebnych funkcji nie sprawi raczej, że będzie to doskonalszy produkt. Bo cała magia iPhone'a polega nie tylko na jego użytkowaniu, ale na wsparciu ze strony Apple swoich produktów. Do tej pory chyba żaden producent przez trzy lata przynajmniej nie wspierał swojego telefonu coraz to nowszymi oprogramowaniami, dodając mu kolejne funkcje z kolejnym oprogramowaniem. W ten sposób firma ta wykazała się innowacyjnością w świecie elektroniczno-handlowym. W świecie, które wydawało się, że niczym nas już nie zaskoczy, prócz nowinek technologicznych. A na koniec dowód na siłę, jaką zdobyła firma Apple w tak krótkim czasie i w tym świecie multimedialnym niech będzie wojna z flaszem którą z premierą pierwszego iPhone'a i iPod Toucha jeszcze nie została oficjalnie wypowiedziana. Cztery lata temu chyba nikt nie myślał, że ktoś może zagrozić potężnej firmie Adobe i popularnemu w internecie produktowi Flash. Wiele firm niedawno podjęło i pewnie podejmować będzie decyzję o zmianie stron internetowych, rezygnując z Flash'a na rzecz nieznanego jeszcze HTML5. Także wiele serwisów, które zamieszczają materiały multimedialne, koduje je w standardzie odczytywanym przez urządzenia Apple. Adobe oczywiście nie składa broni i napisało nowego Flash Playera dla urządzeń przenośnych, z którego chętnie korzystają producenci systemów do smartfonów. Prędzej czy później na rynku zostanie jeden standard. Pytanie oczywiście rodzi się, który? Przed nami... Bardzo ciekawy rozdział w historii wydawało się rozwiniętego już cyfrowego świata, gdzie potężne i często bezkompromisowe firmy zaczynają walczyć o swoje standardy.